Kurwa muszę ten początek zrobić taki jak tam, a to będzie trudno. Te. 16 dzień. Sprawdź to. 16 dzień. Dawaj, dawaj, dawaj. Na miękkich lotach napierdalamy rap ten po kołdach się sensu w tym jak hajsu spodniach Sam dobrze wiesz co chodzi nam po głowach liczba już spora Życie jak spora co wyciągłeś boja Nic zupełnie lecz się nie przejmę Pierdoląc wiecznie co z reguły pierwsze Paląc to lepsze dalej krok przedstawia Mam za to większy świadczy bagaż Pliksów wulgarnych leźli się na was O was pamiętam, kurwa tu dla was. W dżubieniu, słuchaj, to kolejny mixtape. Następny epizod, adaptery i mixtape. I na pierwsza pokole, nie po elipsie. Ade, tylko na nielegalu, ty to musisz mieć. Oh. A jeśli nie wiesz o co chodzi, pieblony tu. A jeśli ty kurwa tego pizdu nie czajsz, to możesz mi kurwa sać futa. Niebanego futa. A jeśli nie